Minęła dziewiętnasta, tu program pierwszy polskiego radia Aktualności jedynki Maria Furdyna. Politycy wspominają Łukasza Litewkę. 36-letni poseł Lewicy zginął w wypadku samochodowym. Sławomir Cęckiewicz zrezygnował ze stanowiska szefa BBN-u. Będzie szefem Rady Bezpieczeństwa i Obronności i doradcą prezydenta. Wołodymyr Zełański dziękuje Unii Europejskiej za zgodę na pożyczkę w wysokości 90 miliardów euro. Pierwsza transza zostanie przekazana Ukrainie w przyszłym miesiącu. Politycy żegnają posła Łukasza Litewkę, który zginął w wypadku drogowym na Śląsku, podkreślają jego zaangażowanie, społeczne, wrażliwość oraz gotowość do niesienia pomocy innym. Zapamiętamy go jako człowieka o wielkim sercu, który z odwagą poświęcał się pomaganiu ludziom i zwierzętom, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Będzie nam go brakowało. Będzie nam brakowało jego wielkiego serca i troski o dobro wspólne rodzinie i bliskim zmarłego. Składam wyrazy głębokiego współczucia, tak napisał prezes. Prezydent Karol Nawrocki. Był zawsze blisko potrzebujących i budził wśród ludzi wielką sympatię, wspominał w radiowej trójce europoseł lewicy Krzysztof Śmiszek. Pamiętam jak kandydował do Sejmu po raz pierwszy w życiu przecież w 2023 roku. to Pamiętam te pielgrzymki ludzi z całej Polski, którzy jechali do Sosnowca, zapisywali się tam w rejestrze, po to żeby zagłosować akurat na niego, bez względu na barwy polityczne, głosowali po prostu na niego.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 Łukasz Litewka został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem przez leśny odcinek drogi niedaleko rodzinnego Sosnowca miał 36 lat. Słowo Mircenckiewicz nie jest już szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Powód? Rząd Donalda Tuska i podległe mu służby, jak mówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, uniemożliwiały mu wykonywanie obowiązków, odmawiając dostępu do informacji niejawnych. To nie jedyny powód, uważa Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej, tak mówił w radiowej jedynce. Od pewnego czasu dochodziły informacje, że tkli się konflikt w obozie prezydenckim co do postawy pana Cenckiewicza. Myślę, że bez wątpienia wpływ na to mają konflikty wewnątrz obozu, no ale sam fakt, że jest osobą, która nie ma dostępu do informacji tajnych też ma ogromne znaczenie. Pełniącym obowiązki szefa bbn został generał Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca szefa biura. Od spotkania z prezydentem Ukrainy rozpoczął się na cyprze dwudniowy unijny szczyt. Wołodymyr Załański przyleciał, by podziękować unijnym krajom za zgodę na pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro. Dziś ostatecznie Węgry po wielomiesięcznej blokadzie zniosły weto. Na tę decyzję czekała Ukraina, która pilnie potrzebuje pieniędzy, w przeciwnym razie zbankrutuje.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 Pieniądze mają trafić do Kijowa najpóźniej, w przyszłym miesiącu. Z Nikozji Beata Płomecka, Polskie Radio. To są Aktualności Jedynki. To może być szansa na darmowy kredyt dla osób, które spłacają lub niedawno spłaciły pożyczki i kredyty konsumenckie. Według radcy prawnego Marcina Szołajskiego dzisiejsze orzeczenie TSUE otwiera drogę do zwrotu kosztów kredytu, a sprawa może dotyczyć ponad miliona umów zawartych z bankami. Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że bank nie może pobierać odsetek od kwoty wyższej niż faktycznie wypłacona, mówi Marcin Szołajski. Mamy do czynienia z sytuacją, w której jeżeli bank oprocentowanie oczekuje również od dodatkowych kosztów, takich jak prowizja czy ubezpieczenie, to taka praktyka jest zakazana, a zatem jest podstawa do skorzystania przez konsumenta z sankcji kredytu darmowego i docelowo unieważnienia takiej umowy kredytu. Z tą interpretacją orzeczenia TSUE nie zgadza się Związek Bal Banków Polskich. Jak argumentuje to sądy krajowe na podstawie wytycznych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będą decydować o rozstrzygnięciu sprawy między konsumentem a bankiem. W najbliższy poniedziałek zakończy się sezon skiturowy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Zamknięty dla narciarzy i snowboardzistów będzie cały park z wyjątkiem szlaku turystycznego na odcinku Morskie Oko oraz rejonu Doliny Gąsienicowej. Trasa narciarska w kotle gąsienicowym będzie czynna do momentu zamknięcia przez polskie koleje liniowe. Powodem zakończenia sezonu są względy przyrodnicze. Po zimie wybudzają się świ świstaki, swoje legowiska opuszczają niedźwiedzie, a samice wielu gatunków wkrótce urodzą młode.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 Noc na ogół pogodna, więcej chmur na południu kraju, na północnym wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, a w Tatrach śnieg. Temperatura minimalna od 1 stopnia na Podlasiu, Warmii i Mazurach, około 3 w centrum do 6 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, silniej powieje w górach. W Sudetach porywy wiatru do 100 km na godzinę. JEDYNKA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 Mieszkańcom Gwinei Równikowej papież polecił kontynuowanie misji rozpoczętej 170 lat temu przez misjonarzy. Niech Słowo Boże staje się dobrym chlebem dla wszystkich, mówił Ojciec Święty w swojej ostatniej homilii w Afryce. Dorota Abdelmulawiet, Aktualności z Watykanu. Dobiegła końca najdłuższa z dotychczasowych podróży apostolskich Leona XIV. W ciągu 11 dni papież odwiedził kolejno Algierię jako pierwszy w historii, a następnie Kamerun, Angolę i Gwinę Równikową. W swoich przemówieniach i homiliach zachęcał mieszkańców do opierania życia na Ewangelii, sakramentach i osobistej więzi z Chrystusem. Upominał się o sprawiedliwość i godność dla wszystkich mieszkańców kontynentu, a ich samych zachęcał do odwagi, by zamiast migracji wybierali budowanie lokalnych społeczeństw. W ostatnich słowach przed wyruszeniem do Rzymu zapewnił o wielkim znaczeniu, jakie dla niego i jego pontyfikatu miało spotkanie z Afrykanami. Opuszczam Afrykę z bezcennym skarbem wiary, nadziei i miłości. Jest to wielki skarb utkany z historii, twarzy oraz świadectw radosnych i naznaczonych cierpieniem, które głęboko ubogacają moje życie i moją posługę następcy św. Piotra. Podobnie jak w pierwszych wiekach Kościoła, także dziś Afryka jest wezwana, by wnosić decydujący wkład w świętość i misyjny charakter ludu chrześcijańskiego. Niech to wyjedna wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, której z serca powierzę Was wszystkich, Wasze rodziny, Wasze wspólnoty, Wasz naród i wszystkie ludy Afryki. W papieskich rozważaniach w ostatnich dniach powracał apel o chleb dla wszystkich. Ojciec Święty mówił w ten sposób zarówno o potrzebie społecznej sprawiedliwości, jak też o chlebie eucharystycznym. Do tego tematu powrócił także dzisiaj, zwracając się do katolików z Gwinei Równikowej, którzy świętują 170. rocznicę początków ewangelizacji ich kraju. Ojciec Święty prosił, by kontynuowali dzieło misjonarzy i wspólnie gromadzili się na czytaniu Pisma Świętego i sprawowaniu eucharystii. Animo a todos vosotros, iglesia. Zachęcam was wszystkich, kościele żyjący w Gwinei Równikowej, abyście z radością kontynuowali misję pierwszych uczniów Jezusa. Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami, jak był nim diakon Filip. Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby Słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich. Ostatnim papieskim spotkaniem z wiernymi była msza święta na stadionie w Malabo. W homilii zapewnił o modlitwie w intencji zmarłego na dzień przed jego przyjazdem wikariusza generalnego archidiecezji. Mieszkańców kraju, których 75% stanowią katolicy, zachęcił natomiast, by w Chrystusie znajdowali pełnię życia i sens codziennych zmagań. W obecności Pana nasze problemy nie znikają, ale otrzymują nowe światło. Jak każdy krzyż znajduje odkupienie w Jezusie, tak w Ewangelii opowieść naszego życia odnajduje Sens. Dlatego dziś każdy z nas może powiedzieć błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby i nie oddalił ode mnie swej łaski. bendito Więcej wiadomości na portalu vatikannews.va.pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl Polskie Radio, jedynka. Eureka. Audycja popularno-naukowa. Tradycyjnie przygotowałem trzy tematy. W Europejskim Tygodniu Szczepień będzie naukowo o szczepieniach. Poznamy polsko-słowackie badania o endemitach i opowiem też. Ile nauki jest w karty wysoko zaawansowanej metodzie terapeutycznej? Artur Wolski, proszę posłuchać, bo naprawdę warto. Polskie Radio Jedynka. Porozmawiamy o terapii karci. Trwa bardzo wiele badań nad tą terapią komórkową, a naszą ekspertką jest dzisiaj pani profesor Lidia Gil. I Pani reprezentuje ośrodek poznański, a konkretnie? Tak, jestem kierownikiem Katedry Kliniki Hematologii, Transplantacji i Terapii Komórkowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pani profesor, pamięta Pani swojego pierwszego pacjenta, którego Pani leczyła na nowotwór, konkretnie na szpiczaka plazmocytowego? Tak, to było bardzo dawno temu. Miał bardzo wiele dolegliwości. Cieszyłam się z poprawy po leczeniu, które mogłam wtedy zastosować, ale niestety odpowiedź na leczenie trwała bardzo krótko i tak było w przeszłości. Przeżycie pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym szacowaliśmy na około 3 lata. Dzisiaj to leczenie jest dużo bardziej skuteczne i możemy wydłużyć przeżycie znacząco powyżej 10 lat, nawet 15 lat u wielu pacjentów natomiast nie możemy tej choroby wyleczyć, przynajmniej dotychczasowymi metodami. Czym jest metoda car -T? Bo to jest leczenie swoimi własnymi limfocytami, prawda? Tak, to jest leczenie własnymi limfocytami T, czyli tą częścią komórek, które są odpowiedzialne za odporność przeciwnowotworową. I te właśnie limfocyty T pobiera się od pacjenta, modyfikuje się je genetycznie, namnaża, zamraża i w postaci leku już zamrożonego wracają one do ośrodka, który leczy pacjenta. To jest w miarę nowa terapia, bo pierwsza chyba zastosowana, jeśli ja dobrze pamiętam, to był rok 2018. A jaka jest logistyka? Dlatego, że aby przygotować taki preparat, który jest lekiem, wymagany jest udział ogromnej ilości specjalistów o bardzo dużych kwalifikacjach intelektualnych. Czyli jak to się odbywa? Pacjent do Państwa trafia i co? Tak, pacjent do nas trafia i musi trafić do ośrodka, który ma akredytację do procedury car -T. W takim ośrodku jest kwalifikowany zgodnie z wytycznymi do terapii. W momencie, kiedy jest zakwalifikowany, pobieramy limfocyty od chorego, wysyłamy je do laboratorium specjalistycznego. W tej Jak to się pobiera? Pobieramy za pomocą specjalnego aparatu, separatora komórkowego, który znamy również z procedur transplantacyjnych. Taka procedura pobrania komórek trwa 2-3 godziny z krwi obwodowej. Takie limfocyty odbiera kurier i przewozi je do laboratorium specjalistycznego. W odniesieniu do chłoniaków wysyłamy najczęściej do Amsterdamu, ale są różne miejsca w Europie, a także Stany Zjednoczone, gdzie podlegają one modyfikacji genetycznej. To zajmuje kilka tygodni. Dla chłoniaków dzisiaj to jest około trzech tygodni. Cała procedura tyle właśnie zajmuje. Pani, będąc tutaj w Poznaniu, będącą w Polsce, ma taką możliwość śledzenia, tworzenia tego leku skierowanego bezpośrednio dla konkretnego pacjenta, tak jak no nie wiem, czy to dobre określenie, ale tak jak przesyłki w firmach kurierskich. Dokładnie tak jest. Jest taki system internetowy, komputerowy, który nam pozwala na śledzenie rzeczywiście fazy przygotowania tego leku i też wtedy możemy się przygotować lepiej do tego, kiedy pacjenta wezwać i to leczenie przeprowadzić, więc rzeczywiście tak jest. No i co się dalej dzieje, jak już ten lek jest pod kontrolą? gdzieś w jakimś wyspecjalizowanym ośrodku na świecie. Wtedy w momencie, kiedy jest przygotowany i wiadomo, że może być podany pacjentowi, przyjeżdża w formie zamrożonej, przywozi go kurier. My też mamy podaną datę, godzinę, dokładnie, kiedy ten kurier przyjedzie, czyli rzeczywiście zaangażowanie wielu osób na różnych poziomach jest olbrzymie. To w takich termosach, w ciekłym azocie, mamy... czyli w temperaturze minus 180 stopni i to jest zamknięte w jakiś metal. Kopertach. Tak, cały produkt jest przywożony, w ogóle transportowany w specjalnych pojemnikach z ciekłym azotem z kontrolą temperatury, którą mamy obowiązek potwierdzić. Rzeczywiście w temperaturze ciekłego azotu, czyli w bardzo niskiej temperaturze, w specjalnej kopercie najczęściej zamknięty w niewielkiej objętości, no to jest mniej niż 100 ml leku. Nasi no właśnie... pacjenci mówią niecałe 100 ml szczęścia. No tak, ratującego życie. I jak to się podaje potem? Po przygotowaniu pacjenta określonymi lekami rozmrażamy taki produkt, podajemy go po prostu do Czyli to wygląda na tym etapie już dość banalnie, lek zaczyna robić swoje. Ta pierwsza ocena, taka odpowiedzi na leczenie, jest w ciągu miesiąca. Terapia kartii jest o tyle e, terapią fantastyczną, że podaje ją się tylko raz. Tak, to jest rzeczywiście once and done, czyli podaje się raz i te komórki po prostu zaczynają działać. A standardowo jak w tej chwili leczymy Pani Profesor, jeżeli chodzi o szpiczaka, ale także inne nowotwory, bo procedura jest określona, ścisła i tego się musimy trzymać? Tak, to oczywiście zależy od nowotworu. Szpiczak plazmocytowy jest tą szczególną chorobą, która ma charakter przewlekłej choroby nowotworowej. My stosujemy leczenie pierwszej linii, czyli tak zwane leczenie indukujące. To jest immunoterapia oparta o cztery leki, dzisiaj ta rekomendowana, uzupełniona o przeszczepienie autologicznych komórek krwiotwórczych i stosujemy potem taką terapię podtrzymującą. Wierzymy, że to jest dzisiaj leczenie najbardziej skuteczne i u większości pacjentów daje rzeczywiście odpowiedź na leczenie, w miarę możliwości trwało. U większości jednak na pewnym etapie dochodzi do nawrotu choroby. Więc kontynuujemy leczenie kolejnymi terapiami. Te kolejne terapie to są już dzisiaj oparte o różne inne formy leczenia skojarzonego, bo to jest bardzo często wiele leków, przeciwciał monoklonalnych, dwuswoistych, immunotoksyn, które stosujemy po to, żeby wyleczyć chorobę. Leczenie u pacjentów ze szpiczakiem trwa długo i rzeczywiście na pewnym etapie widzi My, I zmęczenie pacjenta leczeniem, i powikłania związane z chorobą, która postępuje, i powikłania związane z terapią. Pani profesor, jak pacjenci, czy nasi słuchacze usłyszą, jak opowiadamy o terapii KARTI, to pomyślą sobie, no dobrze, skoro jest coś tak fantastycznego, to dlaczego od razu nie zastosować tej terapii, tylko iść poszczególnymi etapami, a może się do terapii karti dojdzie? Jaka jest procedura? Jak państwo kwalifikują do takich właśnie zabiegów? W szpiczaku plazmocytowym w tej chwili terapia car -T w Polsce nie jest refundowana, więc nasze doświadczenia ograniczają się do badań klinicznych, czyli niewielkiej grupy pacjentów, ale chcielibyśmy, tak jak w Europie, stosować to leczenie w drugiej linii u pacjentów, którzy nie odpowiadają na tą terapię albo mają wczesną progresję, na terapię pierwszej linii, czyli już w drugiej linii leczenia zastosować to leczenie po to, żeby osiągnąć trwałe efekty. To są sprawy, o których my oczywiście nie wiemy i tego nie widzimy, ale podobno kiedy państwo podejmują taką decyzję, kogo zakwalifikować do tego leczenia, to zbiera się cała komisja ludzi, specjalistów no, z ogromnymi kompetencjami różnych dziedzin, no i tam dochodzi do burzliwej dyskusji. Po prostu tam się dzieją diabły i szatany. Diabły i szatany nie, ale ta dyskusja jest burzliwa i bardzo merytoryczna. Bo po pierwsze, taki wniosek pacjenta o leczenie jest składany przez ośrodek, który ma Akredytację, czyli taki, który ma doświadczenie i ma kompetencje do przeprowadzenia takiego leczenia. Ale mimo to zdarzają się rzeczywiście różne sytuacje spogranicza albo sporne i wtedy my musimy rozstrzygnąć w sposób najbardziej odpowiedni. Pani profesor, co przemawia za tym, że naprawdę nie warto jest szczędzić pieniędzy na rozwój genetyki, badań genetycznych, bo wydaje mi się, że dzisiaj współczesna medycyna nie może iść do przodu, nie może skutecznie leczyć, jeżeli nie mamy tej wiedzy genetycznej. Jakie jest zdanie pani profesor na ten temat? Absolutnie ma pan rację, to jest dzisiaj taki naprawdę bardzo istotny element i potrzeba z jednej strony finansowania badań genetycznych, finansowania już od poziomu poradni hematologicznej, nie tylko od i Klinik Hematologii. To z jednej strony, a z drugiej strony finansowanie takich centrów genetycznych, które pozwolą na wykonywanie badań w krótkim czasie, ale z drugiej strony również na bardzo wysokim poziomie. Co wiemy na temat wyników tych badań? Jaka jest perspektywa? Czy rzeczywiście będziemy leczyć tylko karti? Być może będziemy leczyć karti i nie będziemy leczyć za pomocą przeszczepów komórek kwiatówczych szpiczaków w przeszłości. Badania w tym temacie trwają. Natomiast tak już jest stało w i rzeczywiście u pacjentów z słoniakami agresywnymi terapia CAR-T całkowicie, praktycznie w określonych grupach pacjentów wyparła transplantację komórek światwórczych, więc wzory już mamy. W leczeniu chorób nowotworowych ile jest zarejestrowanych tych terapii? Bo terapia CAR-T to jest chyba siedem tak? produktów leczniczych. Tak, w tej chwili jest siedem produktów zarejestrowanych w Europie, refundacja w Polsce dotyczy czterech z nich. Na jakie elementy musimy zwracać uwagę? przy podaniu terapii karti. To są powikłania wczesne, których bardzo baliśmy się na początku drogi, kilka lat temu. Dzisiaj całkowicie są one wyleczalne i potrafimy nad nimi zapanować. To są tak zwane powikłania cytokinowe, czyli zespół uwalniania cytokin, powikłania neurologiczne wczesne, ICANS. A te cytokiny, I... przypomnijmy to? Te cytokiny to jest taka burza różnych substancji chemicznych, które uwalniają się w momencie połączenia komórki nowotworowej z komórką kar i rzeczywiście to jest taki wybuch, który może powodować, że pojawiają się pewne objawy u pacjentów. Nasze wymaga to leczenia. To są wczesne powikłania, które są w ciągu kilku pierwszych dni od podania terapii kar. Natomiast w szpiczaku plazmocytowym i u pacjentów poddawanych terapii kar T bardzo istotna jest profilaktyka i leczenie zakażeń, ponieważ ciągle te pozornie wydawałoby się banalne powikłania stanowią bardzo poważny problem, ponieważ no, rzeczywiście mogą zagrażać życiu pacjentów. No i może wystąpić też wysoka temperatura, ale to mija po prostu, bo no tak jest. Leczymy. To co tam się dzieje, jakbyśmy zajrzeli do organizmu, jak ta komórka nowotworowa zostaje zniszczona, bo każda komórka ma jakiś słaby punkt. Takim pociskiem jest zmodyfikowany limfocyt T, ponieważ on ma na swojej powierzchni taką specjalną strukturę receptor, który wynajduje i łączy się z komórką nowotworową. Jak się z nią połączy, to ją niszczy w różnych mechanizmach, ale na dodatek te limfocyty T, te uzbrojone limfocyty T mają zdolność do rozmnażania się w organizmie pacjenta, do ekspansji, czyli jest to żywy lek, który zostaje w organizmie pacjenta. Pani profesor, to jakie dobre wiadomości Mamy, jeżeli chodzi o metodę CARTI. Bardzo nowatorska metoda, która sprawdza się w życiu, już wiemy o tym od kilku lat. Wielu pacjentom uratowała życie i pozwoliła na wyleczenie choroby nowotworowej. Może być stosowana u pacjentów niezależnie od wieku, co jest niewątpliwie bardzo ważne dla tej formy leczenia. Rozwija się bardzo dynamicznie. In love i nie Proszę państwa przed nami naukowa wycieczka do zakopanego. Program pierwszy polskiego radia. Powiedzmy gdzie znaleźliśmy się, bo miejsce jest magiczne. Jesteśmy w jaskini na krętańskiego parku narodowego. No to już wszystko wiemy. Chłodno tu u państwa, tak jest, jesteśmy w sztucznej jaskini. Centrum Edukacji Przyrodniczej w Zakopanem, Tatrzeńskiego Parku Narodowego, w jednej z naszych sal edukacyjnych. Szklany podest, widać co się dzieje pod spodem i e, też widać skały takie zwisające. Stalak, tyty. Ty. Tu będzie troszkę ciszej, ale za to jaki pogłos, to kolejna sala, prawda, wystawowa? Tak jest, w naszym Centrum Edukacji Przyrodniczej mamy kilka sal, z czego w kilku mamy tak zwane dioramy, czyli odzorowujemy miejsca w Tatrach szczególnie interesujące przyrodniczo. Akurat teraz znajdujemy się w lesie. Olbrzymia, duża, szklana szyba, za którą jest las, są zwierzęta na dzieci, które akurat przyszły tutaj oglądać. Tę wystawę są zachwycone. Tak, muszę przyznać z wielką, wielką radością, że nasze centrum podoba się dzieciom. Po prostu przychodzą tu chętnie i wracają zazwyczaj zachwycone. Przepraszam, skąd państwo przyjechali? Z Maniów. A to jest gdzie? To jest gmina Czorsztyn. Podoba wam się tutaj? Tak. A co najbardziej się podoba? Kto jest odważny i powie? zwierzęta, las. Bardzo ładne są te makiety. Zupełnie jakbyśmy byli w lesie, prawda? Tak. A co już widzieliście? Byliście w jaskini? Tak. No i jak w jaskini jest? Fajnie. Tak. Były tam yy, monety. No, były monety, bo jest szklana podłoga, prawda? Mhm. A widzisz, ile można rzeczy znaleźć w jaskini. No to fantastycznie. To idziecie dalej zwiedzać, tak? Tak. Zapraszamy. Mają Państwo nawet salę kinową do różnych projekcji, czego można się dowiedzieć będąc u Państwa tu w tym centrum edukacyjnym? Przede wszystkim dowiadujemy się o tym jak wspaniałymi i unikatowymi przyrodniczo górami są Tatry. Dowiadujemy się co nieco o ich geografii, topografii, ale największy nacisk kładziemy na przyrodę, no bo jesteśmy centrum edukacji przyrodniczej. Budowa geologiczna i historia powstawania Tatr jest najlepiej przekazana w naszym drugim centrum edukacji w Dolinie Kościeliskiej. Tam faktycznie nasza wystawa poświęcona jest historii powstawania gór, natomiast obiekt, w którym teraz się znajdujemy skupia się bardziej na przyrodzie ożywionej. Ten teren jest niesamowicie bogaty w obfitość przeróżnych gatunków, zarówno roślin, jak i zwierząt. Jakie tu możemy znaleźć fantastyczne przykłady na florę i faunę. No, w Tatrach mamy kilka gatunków endemicznych, czyli takich, które występują tylko na terenie Tatr. Na całym świecie nie spotkamy takich zwierzaków nigdzie indziej. I tutaj najsłynniejszymi przedstawicielami jest oczywiście kozica tatrzańska i świstak tatrzański. Te dwa Gatunki, pomimo, że zarówno kozice, jak i świstaki możemy spotkać chociażby w Alpach, ale genetycznie, biologicznie są to inne zwierzaki. Jeśli ktoś wybierze się na przykład na Kasprowy Wierch mhm. i pojedzie tam kolejką, to bardzo często zdarza się, że właśnie te kozice możemy zobaczyć, jak one sobie biegają po różnych graniach. To prawda, chociaż żeby zaobserwować kozice w okolicach Kasprowego Wierchu, najlepiej na ten Kasprowy wyjść Wcześniej rano, przed tym jak kolejka rusza, pieszo, bo kozice dokładnie wiedzą, kiedy my ludzie rozpoczynamy swoją działalność turystyczną, kiedy rusza kolejka i wtedy zaczynają się troszkę chować, natomiast wcześniej rano, zanim uruchomią się te rolki napędzające kolej, faktycznie bardzo niedaleko górnej stacji pasą się po prostu kozice. No w końcu są u siebie i chcą Oczywiście. też mieć trochę spokoju. A z roślin takich ciekawych gatunków endemicznych, czyli takich, które są przypisane do tego właśnie miejsca, tutaj, okolic Zakopanego? Jeśli ktoś jest naprawdę botanicznym pasjonatą, to zapraszam na przykład na bardzo wymagającą wycieczkę w okolice Przełęczy pod Chłopkiem, gdzie można dostrzec warzuchę tatrzańską. To jest kwiat endemiczny, bardzo, bardzo subtelny, ale widać, że jest to piękny biały kwiat i Praktycznie występuje on tylko w Tatrach. Kiedy kwitnie? No myślę, że w takim późnym latem, późno letnią wycieczką można go zobaczyć po prostu, jak <głos> kwitnie, jaki jest piękny, ale to duża roślina, mała? Oj, dosyć niewielka, jest to taki kwiatek w wysokości około 10-12 cm, ma bardzo drobne, bardzo subtelne białe płatki. No ale jeśli ktoś się dobrze do wycieczki przygotuje, zajrzy do przewodnika botanicznego po Tatrach, mamy takie w swojej ofercie wydawniczej, to może się przygotować i faktycznie tuż obok szlaku, nie schodząc oczywiście ze szlaku, bo jest to niedozwolone, można ten kwiat dojrzeć. Wszystkie nasze endemity, znaczy wszystkie w ogóle gatunki roślin i zwierząt zamieszkujących Park Narodowy, nie tylko nasz, ale i każdy, są oczywiście pod ścisłą ochroną. Teraz ta wczesna wiosna to okres tokowisk kuraków, a więc także Cietrzewi i w tym momencie realizujemy taki program edukacyjno-informacyjny Chronić Cię Trzeba. Akcja nazywa się Chronić Cię Trzeba a dotyczy Cietrzewia. To taka gra słów. <grych> Chodzi o to, że pewne szlaki na terenie Tatr, które są szczególnie cenne dla tokowisk Cietrzewi, są zamykane w godzinach wczesno porannych. Zapraszamy też wszystkich 25 kwietnia do nas na Dzień Cietrzewia. Będzie to takie wydarzenie edukacyjne, gdzie wszyscy będą mogli się więcej dowiedzieć na temat tego bardzo, bardzo rzadkiego i niestety ginącego ptaka. Zapraszamy na zwiedzenia. No i proszę Państwa takimi cyklami grupy wchodzą, oglądają i dowiadują się bardzo wielu ciekawych rzeczy o tym, Terenie. Państwo są centrum edukacyjnym, czy utrzymują Państwo też kontakty, współpracę z jakimiś placówkami naukowo-badawczymi, że oni tu przyjeżdżają, ponieważ mają Państwo ciekawe gatunki roślin i zwierząt, prowadzą sobie badania, wymieniacie się informacjami. Jak ta współpraca wygląda takiej edukacji z taką prawdziwą też czystą nauką? W Tatrzańskim Parku Narodowym mamy dział badań i monitoringu. Koledzy i koleżanki z tego działu są no, w stałej współpracy z jednostkami naukowymi w Polsce, ale również za granicą. Jest to Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, no masa, masa jednostek, nie tylko uniwersytety, ale również Instytuty Polskiej Akademii Nauk a ktoś z zagranicy, tu na Słowacji jest bliską. Oczywiście współpracujemy z naszym słowackim odpowiednikiem, czyli Parkiem Tatrzańskim Słowackim. Chociażby takim bardzo słynnym i jesteśmy z tego dumni przykładem na współpracę jest współpraca w monitoringu kozic. Dwa razy do roku wraz z tanap realizujemy liczenie kozic. To są takie... Piękne dwa dni w roku, kiedy wszyscy pracownicy terenowi plus niektórzy z biur idą w Tatry i liczą kozice. Wspólnie ze Słowakami. Wspólnie ze Słowakami, wymieniamy się tymi danymi, wspólnie je analizujemy, no i wspólnie tworzymy podsumowania analizy i rekomendacje na przyszłość. O tym co dzieje się proszę Państwa tutaj w Centrum Edukacyjnym Daczańskiego Parku Narodowego w Zakopanem opowiedziała nam Pani? Maria Kozłowska. I pani jest tutaj? Kierownikiem Zespołu Aktywnej Edukacji. Dziękuję Państwu. Spotkajmy się na schodach W holu tuż przy drzwiach Jak dachowce wiosną Gdy oknami wpada maj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 w klątw, oczaruj, bym nie pamiętał nic A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz Nim dosięgnie las, stado dzikich lwów Dopadnie Cię, jeden z gorszych snów Połóżmy się na dachu, rozmawiajmy całą w metach i serialach, że uciekniemy stąd Stercą kląt w oczaru i bym nie pamiętał nic Do ostatniego stnień chcę przy tobie być Ratuj mnie Z pożarów i wyławiaj z rzek Zostań tu Mów o wszystkim, o czym chcesz Dzikich nim W europejskim tygodniu szczepień porozmawiam z ekspertami to naukowymi o szczepionkach. Polskie radio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 na mapie Europy chyba jednym z liderów. Ale takim absolutnym liderem, jeżeli chodzi o szczepienia i zrozumienie istoty profilaktyki jest Norwegia. Tam mamy najwyższe odsetki w całej Europie, bez kar, bez przymusów, a jednocześnie z bardzo dużą akceptacją społeczeństwa. Może postawiono na edukację? Dokładnie tak jest. Postawiono i na edukację, i przede wszystkim na kontakt bezpośredni z pacjentem, jego rodziną. Czyli każda rodzina, która ma problem z akceptacją szczepienia, jest odwiedzana przez pracowników socjalnych, są prowadzone dyskusje, rozmowy.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 i większość w tej chwili szczepionek w polskim kalendarzu szczepień na przykład dla dzieci to są szczepionki nieżywe. I mogą być albo całokomórkowe, czyli mamy całą komórkę tej bakterii czy wirusa, albo mamy kawałek, czyli te tak zwane szczepionki podjednostkowe. To jest następny etap, że mamy tylko jedno białko albo jeden element tej bakterii czy wirusa, który zapewnia nam odporność. I wreszcie mamy szczepionki najnowszej generacji, gdzie mamy... Szczepionki takie jak przeciwko COVID-19 nie ma już białka, nie ma elementu wirusa czy bakterii, tylko mamy materiał genetyczny, który stymuluje powstanie tego białka w naszym organizmie. No właśnie, tym bardziej, że badania pokazują jasno, że powikłania na przykład po grypie u osób hospitalizowanych co piąty na 20 pacjentów umiera.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 And flowers growing, watches her bonus ever since. When you cry, cry, cry, baby. When you cry, cry, cry. Baby. Each other or cause each other pain. Don't want to feel what we don't know. We're in this together, baby. Pożytku Publicznego w programie pierwszym polskiego radia. Wsparcie, którego udziela Fundacja, jest właściwie od pierwszego roku życia po dorosłość, dojrzałość. Nie mamy tutaj żadnych ograniczeń. Anna Prokopiak, prezes Fundacji Alfa. Jako fundacja rozpoczynaliśmy różne nasze zadania, szczególnie w trosce o najmłodszych. W tej chwili ci najmłodsi to są naprawdę bardzo małe dzieci, potrafią być rodziny z dziećmi, nawet kilkumiesięcznymi i, i cieszymy się bardzo, że ta świadomość tak bardzo wzrasta. Ja zwykle mówię, że jak ktoś potrzebuje pomocy, to niech po prostu stuka do fundacji, a na pewno znajdziemy jakieś rozwiązanie. Od prawie dwóch dekad Fundacja Alfa wspiera osoby w spektrum autyzmu oraz ich najbliższych. W Polsce do tej pory był duży kierunek, właśnie jeżeli chodzi o wsparcie, terapię dla małych dzieci. Ludzie dorośli są trochę pozostawieni sami sobie. Ja robiłam takie badania na terenie miasta Lublin. W ciągu 10 lat liczba dzieci, diagnoz dzieci zwielokrotniła się siedmiokrotnie, jeśli chodzi o spektrum autyzmu, w przypadku osób dorosłych czterokrotnie. Na pewno osób w spektrum przybywa. Ci ludzie w spektrum niestety tak bywa, że kończą studia i pozostają w domu. Ja mam takie zdanie, gdzieś które mi brzmi, że pozostają pod opieką mamy, dlatego że ich trudności sensoryczne, komunikacyjne uniemożliwiają często udział w całej społeczności. Fundacja oferuje kompleksową terapię i edukację, rehabilitację, medyczną, fizyczną, psychiczną, społeczną i zawodową, zgodnie z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi. W ramach naszych działań w fundacji stworzyliśmy specjalne miejsce, które jest właśnie miejscem dla dorosłych. Jest to trochę inna przestrzeń. Jest to przestrzeń, gdzie można przyjść, napić się herbaty, zrobić sobie kawę, pograć w gry, dlatego że ci dorośli to często są ludzie, którzy nie doświadczali terapii w dzieciństwie, dlatego że ta Wiedza o autyzmie się rozwija. Światu potrzeba umysłów różnego rodzaju. To potencjał, który niosą za sobą osoby dorosłe, o czym jestem absolutnie przekonana. Fundacja Alfa jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie autyzmlubin.pl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 przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A1 w Kujasko-Pomorskiem pomiędzy węzłami Toruń-Południe a Lubicz. Na fragmencie prawie 8-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ma to związek z pracami remontowymi. Ekspresowa dwójka w Warszawie jest zakorkowana w kierunku Terespola, a mowa o odcinku pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa-Lotnisko. A wieczorne spowolnienia utrzymują się także na innych trasach mazowieckich, Chociażby na Krajowej Siódemce, niedaleko Łomianek, na Drodze Krajowej 61, na odcinku Warszawa Legionowo, a także w pobliżu Zegrza oraz na Krajowej 79, pomiędzy Warszawą a Piasecznym. Nieco wolniej jedzie się także na południu naszego kraju, chociażby w województwie małopolskim, na Krajowej Siódemce, pomiędzy Węgrzcami a Krakowem, a także na obwodnicy Wiedniczki, a zatem na remontowanym odcinku Krajowej 90. Czwórki. Na krajowej jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej, a zatem już w województwie śląskim, także wolniej jedzie się w obu kierunkach, ale nie są to korki, ale takie niewielkie wieczorne spowolnienia. Jeszcze kilka słów o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Na przejściu w Dorochusku ponad 12 godzin, na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju, oczekują samochody ciężarowe. W chrebennem i w Medyce ciężarówki czekają około 10 godzin a w Budomierzu i w Korczowej mniej więcej 3-4 godziny. Chociaż przypominam, że jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania, a ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy, zwłaszcza na przejściu w Dorochusku. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa 22 513 11 11. To numer do radie Kierowców.